Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit. z Polskiego Detroit. Oh my God! Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym odcinku podcastu Polskie Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. W sumie to chyba powinienem powiedzieć witam w podcaście Polskie Ohio, a nie w Polskie Detroit, dlatego że dzisiaj nadaję ze studia 1500, czyli z drogi pomiędzy Detroit w Michigan a Columbus, Ohio, i z powrotem Columbus, Ohio, Detroit, Michigan. No cóż, piątek po południu, piękny dzień, naprawdę prześliczne słońce, i już czuć tą wiosnę. No Powiem Wam szczerze, że w Detroit nie wiem dlaczego, ale drzewa jeszcze tak pięknie nie kwitną, jak tutaj w Columbus, Ohio. Jestem naprawdę zdziwiony, że tyle już tych pączków i tyle tych kwiatuszków na tych drzewach tutaj w Ohio jest No w Michigan mam nadzieję, że już też niedługo to będzie tak bardzo widać Cóż, no dzisiaj bez przygotowania, dzisiaj bez jakichkolwiek opowiastek związanych z Detroit Może kilka słów a propos dróg w Ameryce, kilka słów a propos tego, jak między miastami tutaj w Stanach się jeździ no i może jeszcze kilka jakiś takich mniej lub bardziej osobistych wynurzeń także zapraszam do słuchania za chwileczkę wracam podcast polski Detroit poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com no skoro jadę samochodem dosyć szybko także e nie mogę bezpośrednio trzymać w ręku e, dyktafonu jest jakoś tam umieszczony przy kierownicy e, dlatego ręce mam wolne i, i na pewno będę mógł gestykulować kiedy, kiedy, kiedy będę do Was mówił no oczywiście nie będziecie tego widzieć, ale na pewno mi się wygodnie będzie mówiło no ale skoro jadę samochodem to może różne właśnie a propos e, podróżowania, moje przemyślenia tutaj z, z Ameryki bardzo mi się podoba to na autostradach w Stanach, że ludzie jednak bardzo są mili, puszczają się nawzajem. Nie ma takiego zwyczaju, przynajmniej w tej części stanu, gdzie ja mieszkam, żeby dziękować jeden drugiemu migaczami, tak jak to w Polsce kiedyś bywało. Nie wiem, czy to nadal jest popularne, ale kiedyś tak było. Tak samo ludzie w ogóle na autostradach nie ostrzegają się przed policją. W każdym stanie jest oczywiście inaczej. W każdym stanie... Policja stanowa, czy z danego county, hrabstwa, okręgu ma inne prawa Inaczej, może nie prawa, ale inaczej czai się na tych, którzy łamią przepisy na drogach Jechaliśmy kiedyś z Marzeną na Florydę samochodem To pamiętam, że w Georgii było tak, że na moście, który był nad autostradą Stał jeden facet z radarem a na zjeździe z tego mostu, zaraz za mostem, na zjeździe nam do Stradę stało może z 10, może z 12, e, jak to się w Polsce mówi, radiowozów e, no i łapali po prostu jeden po drugim e, w Michigan takiego czegoś się raczej nie spotyka tutaj policjanci raczej w nieoznakowanych samochodach, samochodach jeżdżą e, w Ohio, no nie widziałem żadnych tak zwanych tajniaków w cudzysłowiu Widziałam za to bardzo dużo policji stanowej Oni jeżdżą w białych samochodach Nasza policja stanowa w Michigan jeździ niebieskimi Z takimi wielkimi, niebieskimi samochodami Z takimi wielkimi, czerwonymi kogutami Już ktoś się do mnie docwania, Marzena Halo? Halo? No nie ma korków, nie ma, jadę powoli jakoś No, później zadzwonię, dobra? No pa No przepraszam, ale może ona pyta jak się jedzie e, Także tak to wygląda Policja e, raz na jakiś czas no, gdzieś się tam ją spotyka e, Ale nie jest to takie bardzo uciążliwe Tak jak mówię, kierowcy e, na autostradach czy na zwykłych jakichś tam ulicach też się za bardzo nie ostrzegają e, No tak jak mówiłem, na samym początku jechałem, jadę z Detroit do Columbus, Ohio i z powrotem no i przede wszystkim co się rzuca w oczy Ja mieszkając w Detroit no bardzo rzadko wyjeżdżam poza miasto Jeździmy czasami z Marzeną do Chicago Jeździmy czasami na północ Michigan Czasami do Ohio czy, czy, czy na Florydę Chociaż samochodem ostatnio dawno już nie byliśmy na Florydzie I czego mi brakuje? To właśnie takich widoków takiej typowej No może nie wsi, ale takich pul, pól, jakiś lasek, jakieś jeziorko nie ma czegoś takiego wiadomo w mieście no ja zresztą nigdy za takim czymś nie tęskniłem nigdy nikogo na wsi nie miałem w Polsce i zresztą to też nie było zbyt dobre dlatego, że wszyscy moi znajomi w Lublinie mieli kogoś na wsi i gdzieś zawsze na wakacje jeździli do babci czy do dziadka, czy do cioci a ja niestety no, sam musiałem siedzieć w piaskownicy bo nie miałem po prostu z kogo pojechać Także jakieś takie wiejskie klimaty, które, które niektórym mogą przypaść, przypadać do gustu No ja nigdy takiego czegoś nie doświadczałem Chociaż teraz ostatnio powiem Wam szczerze, że e, gdzieś jakiś widzę lasek, jakąś, jakąś łąkę to, to jakiś taki, jakaś taka melancholia mnie ogarnę i od razu chciałbym sobie pochodzić po, po tej łące e, No i tak samo, tak jak mówię Mieszkając w mieście cały czas, człowiek jednak jest głodny takich widoków i cieszę się, jak od czasu do czasu mogę gdzieś poza miasto wyjechać. Wspominałem już kiedyś w moim podcaście a propos tych tak zwanych rest areas, czyli stref odpoczynku przy autostradach. We większości stanów, przez które jeździłem samochodem, coś takiego istnieje. Przy autostradzie jest wydzielone miejsce, odpowiedni zjazd, gdzie jest domek dosyć duży, są ubikacje, jest bardzo miła pani albo pan, którzy udzielają jakichś informacji turystycznych, można wziąć jakieś foldery, oczywiście znajduje się też automat z kawą, z różnymi innymi przekąskami, także bardzo, no właśnie mówiąc o policji, jedzie jakiś pan. go nie ściga, tylko po prostu miga no i nieoznakowany ciekawe eee, wracając do tematu nie, no i właśnie takie miejsca e, gdzie są ubikacje i to mi się bardzo tutaj podoba, że jeśli ktoś potrzebuje e, do ubikacji no to e, jest ciepła woda, jest mydło, jest papier toaletowy tego typu sprawy, naprawdę to jest fajne i zawsze tam ktoś jest do sprząta kto tego pilnuje są telefony, mapa, informacje turystyczne Super sprawa I tak jak mówię, na totalnym pustkowiu To nie to, że to jest przy miastach czy w miastach Tylko na totalnym pustkowiu między miastami W Polsce wiecie jak to jest Mam nadzieję, że się zmieniło Ale ludzie się zatrzymują przy jakimś lasku I tam idą za potrzebą No i później po kilku dniach czy miesiącach Jak się wchodzi do takiego lasku No to już od razu czuć, że jednak ten lasek był wykorzystywany tylko i wyłącznie do jednego tutaj w Stanach jeśli chodzi o lasy są oczywiście miejsca, gdzie gdzieś można pojechać na grzyby, czy na jakieś jagody, ale generalnie przy autostradach, czy przy nawet takich autostradach nie międzystanowych, ale takich stanowych, mniejszych mniej okazałych, nie można się zatrzymywać jeśli zatrzymalibyście się weszli do takiego lasu wtedy możecie liczyć się z tym, że właściciel tego lasu będzie do was strzelał i bardzo często są właśnie ogłoszenia, ostrzeżenia, informacje wywieszone na drzewach przy wejściu do takiego lasku, że jest to las prywatny proszę tam nie wchodzić no i w ogóle jeśli chodzi o lasy w Polsce lasy państwowe zawsze jest jakiś tam leśnik jakaś grupa osób, która się tym zajmuje wycina te chore lasy, te chore drzewa zajmuje się tym wszystkim tutaj powiem wam szczerze, że, że te lasy stoją i tak jak na przykład spadnie jakieś drzewo po jakiejś wichurze, to tak to drzewo zostaje, tutaj nie, nie, nie przykłada się w ogóle ręki do tego, żeby to posprzątać, żeby to lepiej wyglądało stawia się na to, żeby to naturalnie wyglądało żeby to drzewo się samo rozłożyło żeby zwierzęta też cieszyły się z takiego właśnie nienaruszonego przez człowieka lasu nie wiem czy to jest dobre, ale ale na pewno inaczej to wygląda niż w Polsce W Polsce jakieś te lasy są takie bardziej w cudzysłowie poukładane, ładniejsze Tutaj to jest wszystko takie no, na pierwszy rzut oka porozwalane, ale z drugiej strony no, taki las nie jest dla człowieka albo jest właśnie dla zwierząt które tam mieszkają, także e, wydaje mi się, że e, no, na pewno są zwolennicy i przeciwnicy e, czegoś takiego co jeszcze? A, najważniejsze. Właśnie, przed chwilą widziałem e, i bardzo się zdziwiłem e, na jednym z billboardów tutaj przy autostradzie informację śledź Ashtona Kaczera na Twitterze. E, nie wiem, czy, czy, czy wiecie, o co chodzi, ale parę dni temu Ashton Kaczor, ten, ten e, aktor e, ogłosił w CNN, że wyzywa całą sieć CNN, e, że jego e, profil na Twitterze, jego osoba na Twitterze, na jednym z portalów, portali społecznościowych i będzie częściej odwiedzana, częściej śledzona przez użytkowników niż e, profil e, stacji CNN. E, no i oczywiście CNN podniosło rękawice e, i teraz no, jest taki wirtualny pojedynek między wielką stacją telewizyjną e, Teda Tarnera, a właśnie tym aktorem. Aż Kaczew chce udowodnić swoim działaniem to, że nawet taka jedna osoba może mieć większy wpływ, może mieć swoje zdanie też poważane, podobnie jak, jak stacja telewizyjna, także no ciekawy pojedynek. No i tak jak mówię, billboard, może to nie był taki billboard, który się przykleja tylko na wyświetlaczu. Ale, ale było, było zdjęcie właśnie Ashtona Kaczera Adres jego na Twitterze Ciekawa sprawa, no na pewno jest to jakiś eksperyment Na pewno ludzie, ludzie to tutaj w Stanach śledzą A propos jeszcze właśnie tych billboardów Wyświetlaczy przy autostradach Nie wiem jak jest w Polsce, nie wiem jak jest w Europie no na pewno są też jakieś tam wyświetlacze reklamy Ale teraz coraz bardziej Popularne w Stanach są właśnie nie billboardy przyklejane przez dwóch panów w jakichś tam, tam drelichach i z wałkiem, z klejem, tylko właśnie te takie wyświetlane. Z tego co się dowiadywałem, 7000 dolarów kosztuje wynajęcie miesięcznie takiego miejsca właśnie przy autostradzie, ale mówię tutaj o downtown, czy, czy przy downtown Detroit ten billboard z sztonym kaczerem widziałem przy wyjeździe z Columbus może jakieś 20 minut na północ od Columbus także no, na pewno to jest drogie, ale 7000 dolarów i cały czas jest to widoczne przez cały miesiąc, oczywiście jedna plansza nie wyświetla się cały czas jest na przykład ich 10 i co 10 sekund się zmieniają ale czy dzień czy noc w związku z tym, że to jest wyświetlacz z daleka widoczny, przyciągający oko to tak jak mówię, jest to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu widoczne 7 tysięcy dolarów dla firm myślę, że to nie jest dużo, no dla prywatnej osoby na pewno dużo ale, ale myślałam, myślę, że, że warto w coś takiego, coś takiego zainwestować, jeśli ma swój biznes, bo rzeczywiście to jest widoczne z daleka co jeszcze a propos dróg w Ameryce, a propos autostrad? No na pewno teraz słyszycie w tle, że dosyć szybko jadę, ale tak bardzo nie trzęsie, nie ma jakichś tam wielkich oh Jezu, nie ma jakichś tam wielkich dziur. Powiem Wam szczerze, że no może teraz się przejechałem 300, może 400 mil, ale no nie wiem, po 20, 30 różnych nawierzchniach jechałem nie mówię o tym, że jeździłem gdzieś po jakichś polnych drogach czy po jakimś tam szwirowisku, ale cały czas po, po, po autostradach lokalnych czy tutaj po lokalnych drogach no i rzeczywiście w różnych kolorach jest ta nawierzchnia teraz akurat jadę po bardzo, bardzo jasnej prawie białej czy, czy lekko takiej białej wpadającej w szary i jednolite, jak słyszycie 20 minut temu jechałem po Równie białej, ale było bardzo dużo jakichś takich czarnych zygzaczków na tej autostradzie Co się okazało, wszystkie pęknięcia po prostu lepiono takim czarnym jakimś wypełniaczem Bardzo ciekawie to wygląda Dwie godziny temu jechałem po takiej nawierzchni eksperymentalnej nie było przy drodze, nie było przy autostradzie informacji, na czym polega ten e, eksperyment, ale kiedy wjeżdżałem właśnie na ten odcinek drogi, była duża tablica, że jest to eksperymentalny odcinek przez 4 mile. Jechało się miło, ale nie wiem, czy to eksperyment był na mnie, czy na tej nawierzchni, czy na jej e, wytrzymałości, nie mam pojęcia. E, co jeszcze? E, Wolę mam wrażenie, że w Ohio te drogi są jakoś tak bardziej, lepiej utrzymane w Detroit, naprawdę są straszne dziury tutaj byłem i w Toledo, byłem i w mieście Dublin w Ohio, byłem w Columbus i rzeczywiście tam nie ma takich wielkich dziur jak w Detroit no ale wracając jeszcze do miejscowości Dublin także pozdrowienia od razu dla tych wszystkich z Irlandii, dla Przemka Szczepaniuka, dla Filipa Dawidzińskiego, którzy są polskimi podcasterami właśnie z Dublina. Byłem, panowie, z wizytą, no niestety nie w Irlandii, ale tutaj w Ohio. Bardzo ładne miasteczko. No i rzeczywiście takie nawiązania do Irlandii. Wszędzie koniczynki, wszędzie informacja pro propos Dublina na zielonym tle z koniczynkami. Miłe miasteczko. Także jakbyście tutaj e, przebywali kiedyś e, w okolicach, to e, myślę, że warto było do Dublina pojechać amerykańskiego. E, nazwy ulic typowo irlandzkie, pełno pubów. Także taka mała cząstka Irlandii e, na ziemi amerykańskiej. E, I później jak wyjechałem, jeszcze zanim wjechałem do Dublina e, z miasta... W Findlay, jechałem właśnie do Dublina i przejeżdżałem koło fabryki Hondy tutaj w Stanach największa fabryka jaka Hondy no i powiem wam szczerze, że miałem nadzieję, że będzie rzeczywiście bardzo blisko od autostrady no ale jakoś taka schowana jakoś tak mało widoczna, bardzo duży teren zajmująca, ale tylko widać było czubki budynków, dachy no i tam wielkie logo Hondy także troszeczkę oddalona od, od głównej autostrady no i pełno tych samochodów wożących właśnie produkty Hondy ja jestem bardzo przyzwyczajony do tego bo w sumie tam gdzie mieszkam całkiem niedaleko jest fabryka czy to jest Dutch, czy to jest Chrysler chyba to jest Chrysler i tam rzeczywiście cały czas wożył te małe samochody osobowe Chryslera, także jestem przyzwyczajony do, do widoku tych wielkich samochodów, które transportują produkty Chryslera. A propos w ogóle tych samochodów, to są takie duże, duże, długie przyczepy wyciągnięte oczywiście przez te takie, to się w Polsce chyba nazywało ciągniki siodłowe i bardzo często, tak jak na filmach, to czasami widzicie amerykańskich, te samochody spadają z tych transportowców, nie wiem dlaczego, ale, ale ja już kilka razy tutaj jeżdżąc po autostrany w Nitrowie widziałem właśnie jakiś rozbity samochód na poboczu, widać, że koziołkował cały porozbijany, no i gdzieś tam 200 metrów dalej stoi się ten taki samochód duży, transportujący te samochody nie wiem czy, czy źle ci czy kierowcy zapinają, zabezpieczają te samochody czy, czy łańcuchy się po prostu zrywają, ale na pewno bezpieczne to nie jest ale z drugiej strony no nie dziwię się w Detroit, na autostradach w Detroit różne rzeczy widziałem lodówki na samym środku, szafy gdańskie drzwiowe. No może z tymi szafami gdańskimi przesadzam, ale, ale szafki takie kuchenne też czasami się zdarzają Także mało co już może nie zdziwić człowieka chyba, który jeździ po autostradach w Detroit No jadę dość szybko, nie wiem, 70 mil na godzinę Tak się zastanawiam, cały czas rozbijają mi się jakieś robaczki o przednią szybę No i w sumie jest po zimie, dzisiaj jest który? 15-16 nie no, chyba nawet później, wszystko jedno e, koniec kwietnia e, i powiem Wam szczerze, że tak po zimie to te robaczki powinny być wychudzone, wygłodniałe i mało soczyste ale z tego co widzę na tej mojej szybie no to naprawdę e, zastanawiam się dlaczego tak to właśnie wygląda, że tak dużo mokrego się one zostawiają na tej szybie, kiedy, e, kiedy się o nią rozbijają ale to tak na marginesie takie moje jakieś tam e, wynurzenia. E, no cóż, dzisiaj może podcast troszeczkę inny niż zwykle mało. Detroit więcej e, gadania, no ale przecież nie co tydzień, znaczy nie, nie co tydzień takie rzeczy e, związane z Detroit musicie e, słyszeć, prawda? Polski Detroit. Polski Detroit. Podcast. Videocast. Forum. Do słuchania, oglądania i czytania. PolskiDetroit.com jeszcze jedna rzecz, która zawsze mnie zastanawiała, jeżdżąc e, w ogóle, mieszkając w Stanach. No teraz przyszło mi to do głowy, bo akurat minąłem znaczek, że miasto Toledo, e, za, do miasta Toledo zaraz będę wjeżdżał za 16 km. E, jak niektórzy z Was na pewno wiedzą, ci którzy tutaj mieszkają na pewno, e, wszyscy wiecie o tym. E, całkiem inna miara obowiązuje w Stanach, całkiem inna na e, całym świecie. Wiadomo, tutaj mamy funty, mile, cale, galony i tego typu uncje. Ale prosząc na przykład o Coca-Colę, gdy kupujecie pizzę, zamawiacie pizzę przez telefon, nie mówicie, że chcecie Coca-Colę tam 32-uncjową, tylko zamawiacie kolę dwulitrową, co jest dziwne bo, tak jak mówię, obowiązują galony czy, czy uncje. Teraz, tak jak, tak jak przed chwilą słyszeliście, za 16 km wjeżdżam do Toledo, ale przecież tutaj w Stanach obowiązują mile. Jadąc w tamtą stronę, czyli, czyli te parę godzin temu, widziałem informację, że duże tiry, traki, powyżej 5 ton nie mogą wjeżdżać akurat na ten odcinek autostrady. Zastanawiam się dlaczego tak jest, skoro obowiązują funty, obowiązują e, obowiązuje ta właśnie miara, dlaczego podawane jest, są niektóre rzeczy w, właśnie w tonach czy, czy w kilogramach. No i tak samo z przeliczaniem tych nieszczęsnych na przykład cali na centymetry. Amerykanie podają 3 cale i nie wiem, 6 dziewiątych czy coś w tym stylu, to jest w ogóle bez sensu moim zdaniem, naprawdę jest to trudno mnożyć, dzielić, czy, czy dodawać, czy odejmować eee, ale jakoś tam sobie radzą eee, nie pamiętam dokładnie e, w ilu krajach obowiązuje dokładnie ta sama, e, te same jednostki e, co jest w Stanach, ale to są chyba tylko 2 czy trzy kraje na całym świecie a cała reszta używa jakiegoś no, Bardziej takiego standardowego i ludzkiego, w cudzysłowie, yy, standardu. A, no cóż, trochę pogadałem, nie wiem, czy ciekawie, ale, ale troszeczkę pogadałem sobie. A, w sumie to bardziej tak chyba dla towarzystwa i dlatego, żeby się nie nudziło, niż żeby w ogóle nagrywać ten podcast. Także jeśli się nie podobało, zapraszam za tydzień Na pewno już będę siedział przed moim komputerem, przed moim mikrofonem Już w ludzkich, normalnych, studyjnych warunkach Także na pewno lepiej wszystko będziecie słyszeć A, a dzisiaj, no tak jak mówię, z drogi i z samochodu dosyć głośnego no cóż, jeszcze a propos mojego forum dyskusyjnego. Niektórzy z Was na pewno mieszkający tutaj w Detroit odwiedzają to forum. Zaszły małe zmiany na forum. Kilka rzeczy musiałem usunąć, ale o szczegółach oczywiście możecie się przekonać wchodząc na to forum i, i czytając sobie różne tam wpisy. No i nic, zapraszam oczywiście do odwiedzania strony polskie-detroit.com, do słuchania podcastu, możecie go słuchać ze strony internetowej, możecie e, go słuchać z poziomu e, programu iTunes. Jest to program do przede wszystkim obsługi iPhone'ów, iPod'ów i różnych innych odtwarzaczy multimedialnych e, firmy Apple. E, całkiem niedawno nagrałem serię e, program, e, serię krótkich wideokastów, filmów instruktażowych traktujących właśnie o obsłudze jakiś komar chyba o obsłudze właśnie programu iTunes i są one już dostępne na portalu YouTube także jeśli wpiszecie iTunes po polsku w wyszukiwarce na YouTube na pewno znajdziecie te wideokasty przeznaczone one są przede wszystkim dla Użytkowników na no, takich początkujących, niezaawansowanych, ale myślę, że też i ludzie, którzy, którzy już troszkę używają iTunes, znajdą tam e, ciekawe rzeczy. E, także na YouTube już jest, na polskiej nie będę tego wrzucał, e, na stronie podcasting.pl też te materiały się ukażą. Także zapraszam serdecznie. E, no i cóż, powoli się z Wami będę żegnał. E, chyba na dzisiaj już się nagadałem także trzymajcie się do następnego razu w następną niedzielę będziemy się słyszeć na razie, hej!